Tu przy piwie się snują rozmowy, jak dym zawieszony nad stołem. Leniwie słowo za słowem w gwar odpływa co naokoło. Wtem poeta się zrywa do lotu, pani co z piwem się zbliża, żagle słów pełni serca łomotem, jakby żyto kto ziarnem zagryzał. A tam pola jak pszczele plastry. Późne żniwa, więc ludźmi rojne I rozmyty na niebie błękit I powietrze na oczach szklista Mieni, mieni barwami się obraz W pozłacanych ramach dzieciństwa Tu brzmi kroków echo samotnie I jak ćma, co do światła się garnie Zabiega drogę przechodnią, których cienie się kryją po bramach Pław przez miasto od brzegu do brzegu Patrzy niebo przez monokl księżyca, inny księżyc się śni idącemu, jakby żyto kto ziarnem zagryzał. A tam pola, jak pszczele plastry, późne żniwa więc ludźmi rojne i rozmyty jesienią przestwór i powietrze na oczach szklista. mieni, mieni barwami się obraz w pozłacanych ramach dzieciństwa. Tu nad ranem sen lepki mokry lęk. Przerywa stukiem do okna. Wraz z głową kocem się okryć, i dać głowie cichą samotność. I nie myśleć o jutrze o wczoraj, chłód od okna jak pies stopy liża, zatrzymać przymglony już obraz, jakby żyto kto ziarnem zagryzał. A tam pola, jak pszczele plastry, późne żniwa, więc ludźmi rojne i rozmyty jesienią przestwór.